już nie nazywam was sługami. Kiedyś Bóg nazywał sługami ludzi, którzy byli częścią Izraela, jego narodu Izraela. To byli słudzy Bożys. Dzisiaj ludzie mówią, że jesteśmy sługami Bożymi. Eee, naprawdę, jak się zagłębić w tą formułę, to jest to nieprawdziwa formuła. Służysz Bogu i służysz z ramienia Boga. Ale to nie znaczy, że jesteś sługą. Zaraz o tym będę mówić. Ale przede wszystkim stajemy zawsze na słowie Już Was nie nazywam sługa, Czyli jest nowe pokolenie. My jesteśmy tym nowym pokoleniem, ludzie odrodzonych z Bożego Ducha. Eee. Teraz zobaczcie. Bo sługa nie wie, co czyni Pan Jego. Teraz posłuchaj. Jeżeli uważasz się za sługę Bożego, to nie wiesz, co czyni Twój Pan. Czyli jesteś człowiekiem bez obiegu. patrz. Mentalność. Pamiętajmy, że stajemy na słowie. Słudzy nie wiedzą, co czyni ich Pan. Tak? Tak mówi słowo? A więc jeżeli w Twojej głowie, ja powiedziałem, że wszystko się dzieje w głowie człowieka. Kiedyś taki ewangelista Karl Gustaw Sewery powiedział, że w głowie to ludzie mają ul pszczoły im tam, rzeczą ciągle. I zagłuszają te proste impulsy, które są od Bożego Ducha. Dlatego tak ważna jest przemiana umysłu, tak? Przemiana umysłu. Przemiana umysłu. Nigdzie w Biblii nie czytamy w Nowym Przymierzu o tak zwanej e, przemianie Ducha. Wiesz? Nie, tego nie ma. Ale jest przemiana umysłu. Sługa nie wie, co czyni jego pan. Za to przyjaciel ma oznajmione wszystko, co usłyszał Jezus od Ojca. A więc słudzy nie wiedzą, a przyjaciele wiedzą. Jest różnica? A różnica powstaje w głowie. Gdzie jest różnica? W głowie. Nawet, bo w ogóle jako narodzeni z Bożego Ducha ludzie, wszyscy jesteśmy przyjaciółmi Boga. Ale jeżeli Ty sam siebie nie uznajesz za przyjaciela Boga, nie pielęgnujesz tego i tego nie rozwijasz w swoim umyśle, to trwasz w mentalności sługi. Jeśli zaś trwasz w mentalności sługi, jesteś człowiekiem, który nie wie, co czyni jego Pan. Bo Pan nie dzieli się informacjami ze swoimi sługami. Pan dzieli się tylko tym, co jest w Jego sercu, z kimś, kto jest przylgnięty do Jego serca. Czyli Bóg dzieli się swoim sercem z kimś Z przyjaciółmi. A więc jeżeli nie masz mentalności przyjaciela Boga, to znaczy, że nie masz objawienia. Ja spotykam ogromną, lwią mm. część Kościoła, są ludzie, którzy, którzy są bez objawienia i nie, nie wiedzą, co mają robić. Zapytałem, Ty wiesz, co masz robić? Wiesz, czego Ty pragniesz, Wiesz, czego Ty chcesz? W ogóle masz objawienia od Boga różne. I ludzie patrzą na mnie. Tak przeczytałem, nie? Mówię, nie, jeśli nie pytam, Ty przeczytałem, jeśli pytam, czy Ty masz objawione. Ale co to znaczy? Że to ludzie nie wiedzą, co to znaczy. No trudno, żeby wiedzieć, co znaczy, jeśli masz się sługa. Sługa nie wie, co czyni Jego Pana. A przyjaciel ma oznajmione, czyli słyszy wyraźnie wszystko, co usłyszał Jezus od Ojca. Widzicie? Powiem będę mówił teraz rzeczy, które mogą być kontrowersyjne i, i być takie, mogą burzyć swoją mentalność. No mogą, choć nie muszą. Nie, nie, nie, nie znam was kochani wszystkich na że o tym tak dużo powiedzieć. Chodzi o to, że posłuszeństwo nie jest głównym celem dla przyjaciół, ale jest dla sług. Pamiętacie, jak w mówiłem całą sesję na temat posłuszeństwa? Jak ważną rzeczą jest e, zrozumienie, czym jest posłuszeństwo. Mówiłem o tym, czym jest błąd królomu, nieposłuszeństwa. nieposłuszeństwo. Mówiłem, że są to drogi, przez które wchodzi diabeł do naszego życia. Ale powiedziałem też bardzo ważną kwestię wczoraj, powtórzę ją dzisiaj jeszcze raz, że nasze posłuszeństwo jest wynikiem naszej miłości do Boga posłuszeństwo samo w sobie, jeżeli spróbujesz być posłuszny sam, bez miłości, rozumiesz, stajesz się niewolnikiem. Człowiek usiłujący być posłusznym, nie zakochując się w Bogu, będzie strasznym niewolnikiem. Ja na przykład głoszę Ewangelię i ludzie religijni zadają mi pytania, ale to co musicie robić, a czego nie musicie? A ja mówię, a dlaczego mnie pójdziesz? No bo my musimy to warto. Tak? Bo my mamy takie przykazanie. 10 przykazań Bożych, 5 przykazań pościelnych, i tak dalej, Trzy cnoty wąskie. Główne prawdy, wiary, seksualizm. Musimy tego przestrzegać. Żydzi mają jeszcze fajniej, 630 przepisów rabinistycznych. Wiesz. Nawet nie mogą zjeść sobie kanapki z szynką i z cerem. W szynki nie mogą nieść, ale Nie mogą Nie mogą jeść, nie mogą zjeść sobie, a tam wołowej szynki nawet nie mogą zjeść z serem, bo jest napisane w zakonie, kichli też nie mogą. Zapisane jest uczenie Ciebie w zakonie, że nie będziesz jadł koźlęcia gotowanego w mleku jego ładu. To oni do dzisiaj nie jedzą szynki z serem. Nie zrobi sobie kanapki. Mógł zrobił kanapię nawet z wołową szynką do ci Mówi Nie, bo nie mogę. Rozumiesz, jest, z, z, z, wiesz o co chodzi zwarcie. To jest zwarcie swojach. Tak? Zwarcie w zwojach. A to się przenosi. Wiecie, wiecie, że te zwarcie to się przenosi później, jak zgorze przychodzi. Z pokolenia na pokolenie, z kultury na kulturę. Dzisiejszy ktoś jest zainfekowany zasadami, co wolno, to nie wolno, nam wolno to, nam nie wolno tamto. Ostatnio sobie uświadomiłem, że u mnie, wiecie, przez lata u nas w domu wisiało 10 przykadek na ścianie. Ja, tak, ja takie, taką deskę. Tak, tak, tak robię deska, dziesięć I Tak w ogóle chodzę w kuchni i mówię, Wiesz, to święty mój, dekalot masz na ścianie, parę lat. To zauważyłem. W ogóle więcej mi nie musiałem z tym mówić. Poszedłem po śrubokręt, odkręciłem dekalot i postawiłem go w miejscu, gdzie stoją zazwyczaj butelki plastikowe do wyrzucenia. Wyrzuciłem dekalot. Wiesz czemu mów, wyrzuciłem Po Bo prawo jest mi do niczego niepotrzebne i nie muszę na nie patrzeć. Po amen, amen. co mi prawo? To jest przekleństwo. Wiecie, że wiecie, tutaj jest przekleństwo zakonu? Wiecie, to jest przekleństwo zakonu? To znaczy, że człowiek, który usiłuje spotkać się z Bogiem na pułapie przestrzegania dziesięciu przekazań i wielu innych przepisów, ładuje się pod przekleństwo. To znaczy, zaczyna, wiecie, to jest w ogóle przekląć, to znaczy wstrzymać wzrost. To była na tydzień przeklina. to przeklinać. Znaczy, jest napisane, nie przeklinajcie, to znaczy nie zatrzymujcie czyjegoś wzrostu. Ludzie myślą, że przekląć, to znaczy tam, wie, że o, nam się, czy tam się Przekląć z greckiego to jest wstrzymać wzrost. Błogosławcie, tak? Czyli uruchamiajcie ludzi do wchodzenia w szczęście. Uszczęśliwiajcie ludzi. błogosławić znaczy uszczęśliwić, tak? A nie przeklinajcie, że nie wstrzymujcie wzrostu. Przestrzeganie prawa wstrzymuje wzrost! A rozumiesz? Przestrzeganie prawa wtrzymuje wzrost. Ty to co? Ty możesz zabijać, kraść, cudzomorzysz? Mogę! Ale nie chcę. Czemu nie chcę? Bo kocham. Kocham mojego Boga. Jestem posłuszny z miłości, a nie dlatego, że tak prawo mówi. Ludzie, ja byłem zawodowym złodziejem. Dla mnie złodziejstwo to była tak normalna, że mógł coś komuś zabrać, połowić, oszukać. To, tak, to jak zjeść kaskę z mlekiem. Tak? Tyle lat od małego, od kiedy pamiętam. Jak ja się narodziłem z Bożego Ducha, to zrozumiałem po prostu prostą kwestię. To nie było tego. o teraz nie mogę kraść. Jak to nie mogę kraść? To tak jak niektórzy myślą, że jak się homoseksualista nawraca, to rano wstaje i mówi, dawaj mi babę. To jest Jak ktoś był homoseksualistą od urodzenia tam lat 30 czy 40, to nie ma tak, że on mówi, dawaj mi bo on tak się narodził w swoim duchu, ale jego dusza musi teraz ulec uzdrowieniu Bożemu. I to często jest proces jak? Ci ludzie od razu się nie żyją, nie żyją się za 15 minut. Tak? Często są długo sami, już służą Bogu, są bokszczeni w Duchu Świętym, ale oni jeszcze nie mają żony, tak? Bo jeszcze wraca te rany są leczone. Wiesz o co chodzi? Całe życie im się chopy podobały, rozumiesz? Teraz właśnie kobieta, bo jak to zrobić? No wiesz, to zrób, tak? Musi być człowiek naprawiony coś w tej głowinie, tak? Ustawiany tam od nowa wszystko, tak? To mu przemienione to musi być, to też jest czas, to się nazywa proces święcenia, to nie ma tak chłopców. Jak ja miałem naturę złodzieja, naturę złodzieja, wiesz co to jest natura złodzieja? Jak nie, jak nie miałeś imię natury złodzieja, to ci powiem naturę złodzieja. Złodziej patrzy na coś i mówi, w ogóle to jest moje. Obejdzie <śmiech> to zobaczy, więc to jest moje i idzie sobie, o, moje krzesło stoi, bierze krzesło, idzie z krzesłem, o, moja walizka, o! Wiecie, w ogóle nawet w dziesięciu przykazaniach nie ma słowa, nie kradnij. Powiedzcie, wiem, jakie tam jest słowo? Tam jest grubo, nie porywaj człowieka. Jak oryginalnie przetłumaczysz to z hebrajskiego, to jest napisane, nie będziesz porywał człowieka, to przetłumaczyli później, nie kradnij. Ale to słowo, nie będziesz porywał człowieka, jest związane też ściśle z tak zwaną manipulacją psychofizyczną, czyli z okradaniem ludzkiej duszy. Rozumiesz? Wiesz, że manipulowanie drugim człowiekiem to są czary i złodziejstwo, bo wkradasz się do niego i wykradasz jego wnętrze, bo nie porywaj człowieka, tak powiedział kiedyś Jacek. Ale dziesięć przykazań zostało zniwelowane na krzyżu. Dzisiaj ja nie kradnę nie dlatego, że nie mogę. Teraz idę, stoi krzesło, mówię, to nie moje krzesło, nie zapracowałem, nie biorę. Wiesz, co mi się stało? Wziął mi i wymienił dysk. Duch Święty mnie dysk wymienił wewnętrznie, tak? Kiedyś zniszczenie człowieka nie było dla mnie problemem. Mając 17 lat bestialsko zamordowałem człowieka. A dzisiaj, proszę Ciebie, schylam się, proszę Ciebie, kiedyś jesteśmy u takiego u, u, u, przyjaciela, bo może dużo powiedziane, kolegi ze zboru, nie wiem, ładnie brzmi jak Jesteśmy u niego w domu, odsuwamy łóżko i pająk tam taki był. I tak stoimy, wiecie. On mówi do mnie tak, jakie masz poznanie na temat. Zabijasz, zabijasz czy nie zabijasz? Ja mówię, generalnie mówię, mam taką filozofię, że zabijam w ogóle zwierzęta w dwóch przypadkach. Po pierwsze, jeśli zwierzę chce zabić mnie. Po drugie, jeśli jestem głodny. Jeżeli jestem głodny, to zabijam zwierzę, żeby zjeść. Nie mam żadnych skrupułów, żeby zjeść zwierzę. Jeśli zwierzę chce mnie zabić, to zabiję zwierzę. Też nie mam żadnych skrupułów w tak? Czasami bywało, że chciał mnie pies ugryźć, to pamiętam, lecz, że to mnie taki pies on odbliżał się i mówię, stój w imieniu Jezusa! Mówię, wyjść z Niego! Przestał mnie go <śmiech> <ułożyć, śmiech> tak. uwolnił się. różne rzeczy, konia kiedyś uwagli, kury. Okay. Ale tego pająka patrzę i mówię, wiesz co, nie chcę mówię, bo to mnie nie rusza Mówi, też mam takie Pozwoliliśmy, aby ja panią przeszedł do sobie, rozumiesz? Czekaliśmy wie, kilka minut, on przeszedł, zakotwiczył się, gdzieś To łóżko, ja mówię Czemu tak jest? Byłeś mordercą, bandytą, ja wiem, wiesz co? Wymienił mi twardy dysk. Miałem dysk śmierci, dał mi dysk życia. Okay? Dzisiaj pochylam się nad człowiekiem, bo kocham człowieka. Czemu kocham człowieka? Bo pokochałem go. pokochałem go. I teraz, co jest bardzo ważne? Miłość do Boga ma nas doprowadzić do miejsca przyjaźni, a nie do miejsca posłuszeństwa zewnętrznym nakazom Bożym. To jest bardzo ważne. Jeżeli masz w sobie mentalność sługi, to jesteś niewolnikiem jakichś prawidłów. A przyjaciel to jest człowiek, który nie skupia się na tym, aby posłusznie służyć, ale zgłębia pragnienia Boga i śmiało udostępnia się z nim. Widzisz, przyjaciel to zgłębia serce przyjaciela. Przyjaciel nie pyta się, y, mogę to czy tamto, tego nie robi. Ja jak odwiedzę jakiegoś mojego przyjaciela, to idę do niego do domu, to nie zadaję mu teraz szeregu pytań. Przepraszam, mogę zrobić to, mogę zrobić tamto, mogę zrobić tak bo wreszcie mnie ochrzani i powie do mnie tak. Słuchaj, kocham Cię, przyszedłeś do tego domu to weź tu sobie, żyj w tym domu, jak ja żyję. Tak powie każdy przyjaciel do przyjaciela, rozumiesz? Ja wiem, że to sformułowanie czuj się jak u siebie w domu, to się stało frazesem. Bo dla mnie, wiesz, jeżeli zaprosisz mnie do domu, wiesz czuj się jak u siebie w domu, to ja się pójdę wykąpać. Rozumiesz? Napiję się z Twojego kubeczka w misie, Twojego osobistego kubeczka, tak? I jak ty wczoraj mówiłem, z swoje miseczki, wejdę w twojej kapcie, rozumiesz? Wierząc, proszę Ciebie, że obydwaj mamy autorytet na grzybicą. <gry> Jeśli tak powiesz w domu, to że oferujesz mi przyjaźń swoją, tak? Mówisz, czuj się jak u siebie. Ja się tak czuję u siebie w domu. Chodzę w wełnionych kapciach pomarańczowych. Więc się czuję jak u siebie w domu, górnie. A jak to, jest, no? <gry> Ale tak faceci mają. my <śmiech> lepiej gotujemy. Panowie nie przyjmują. Przyjaciel nie służy. Przyjaciel poznaje. Posłuchaj. Przyjaciel nie służy. Przyjaciel poznaje. To jest wielka różnica. Sługa służy. Sługa mówi, panie, co mam zrobić? I ludzie tak się módlą. Zobacz, człowiek z mentalnością sługi mówisz tak. Panie, co mam zrobić? Panie, gdzie mam pójść? Panie poprowadź! Tak się modli sługa. Posłuchaj teraz swoich mów. Wiesz, co robi przyjaciel? Przebywa z tobą. Przyjaciel nie idzie po wytyczne. Jak ja idę do Boga, to ja nie idę po wytyczne. Wiesz, po co idę? Posiedzę z Nim. A wytyczne przychodzą w wyniku mojego przebywania z Nim. Pamiętacie te słowo? I powołał dwunastu, aby z Nim byli tam. Po co ich powołał? Przede wszystkim po co? Aby z Nim byli! On ich przede wszystkim nie powołał do tego, aby szerzyć Królestwo. On ich powołał, aby z Nim byli, bo On wiedział, że oni muszą z Nim być, aby przesiąknąć mentalnością Królestwa. On to wiedział. To nie jest, ja to wyślę gdzieś. Często ludzie przychodzą tutaj do kościoła i mówią, e, po, po, dru po drugiej, się widzę, co mam robić, pastorze? Ja mówię, siedź. Nie Cię to wszystko, co tu jest, przewieźć. Daj się przewieźć najpierw. Nie pój się, ja do Ciebie przyjdę i ja Ci powiem, jakie, co ja bym chciał. Tak? Albo Ty do mnie przyjdziesz, jak będziesz miał swoje wizje. Ale najpierw pozwól, żeby to Cię przewiało wszystko, tak? Niech to Ci przewieje głowę. Bo ja wiem, że jesteś w religijnym systemie jakimś. I w tym religijnym systemie walą Ci w głowę wiele lat jakieś padziewie padziewie padziewie padziewie Niech to Cię przewieje! Niech Cię przewieje! Kiedy tutaj przygotowaliśmy wspaniałe spotkanie uzdrowieńczo-uwolnieniowe, miałem słowo, proszę ciebie mówię, będziemy uzdrawiać, jak zazwyczaj ludzi. No ale niestety, Duch miał troszkę inny plan. Leżałem tutaj na ziemi, psijany w duchu i może tylko tak mówić. <głoszenie> I koniec. Stałem psijany, chciałem, chciałem też powiedzieć do ludzi, chciałem powiedzieć, nie, nie, nie mogę mówić, mówię. Wiem, co otworzył to się śmieje mówię, w ogóle mówię. A śmieją się też, mówi, jest dobrze. Śmieją się, ten spadł pod ławkę, tamten leży, tamten, coś tam się dzieje, mówi, jest w porządku. Się, mówię, przeczytałem coś tam, bo nie mógłbym mówić. I to czar tak? Czar Okazuje się, że mój, ca moje całe jakby tutaj e, ca cały intelekt, tak? Poszedł na nic. Ale coś Ci powiem. Lepiej w Duchu Świetnym chodzić tu na czterech i pęczyć jak owieczka, okay? Niż usiłować, zrozumieć Boga. Posłucham. Kiedyś Bill Johnson pojechał do Toronto Blazing i koło niego był na małżeństwie, koło niego pewna kobieta robi, się bardzo dziwnie. Bill Johnson mówi, ja widziałem różne dziwne rzeczy w życiu. Na przykład kiedyś w naszym kościele na środek wyleciał facet, który był pomalowany w niebieskie pasy. I mówi, pastorze, jest na mnie namaszczenie falecznego serca. Bill Johnson mówi, w porządku, mówi, nie ma problemu z tym inne inny podczas uwielbienia wyskoczył na, na środek i zaczął robić salta w powietrzu. Jest, myślę, mówi, mówi, tak myślę sobie, mówię, Panie Jezu, mówię, modlę się teraz w imieniu twojego, w, w Twoim imieniu, żeby nie spadł w fotelu. niech po prostu tutaj. Mówi, tak, że bilczący widział różne rzeczy, różne rzeczy. Się, Ale jak w tym Toronto tam był, to mówi, ta kobieta, która stała przy mnie, zachowała się w taki sposób, że to było dla mnie po prostu. my mówi, patrzyłem, mówię, Boże, i podeszła Heidi Becker do niego i mówi do niego Co bracie? Mówi. Pięknie siostra obiega Boga, prawda? Wiesz, Heidi Becker, ona ma służbę, gdzie założyła już 8 tysięcy kościołów. I wiesz, tam nie ma miesiąca, że nie ma udokumentowanych wskrzeszeń zmartwych. A tam z martwych jest odnotowany człowiek wzbudzony, który jest martwy trzy dni przynajmniej. I ona tak podeszła i mówi: Pięknie, siostra chwali Boga, prawda? A tak się mówi: Pięknie. I ona podeszła, poklepała Wilaj, i mówi: Wiesz, ona była 20 lat prostytutką. Uzależniona od wszystkiego, co było w Bóg ją uwolnił. Ona taką tajemnicę wdzięczność. Mówi: To dobrze jest to uszanować. Uszanować jest to dobrze. Uszanować. Nie ma miary i ramy, jeżeli chodzi o wdzięczność. Przyjaźń. Ona jest oparta na wzajemnej relacji miłosnej. Przyjaciele są sobie wdzięczni, że ze sobą są. Rozumiesz? Sługa to jest ktoś, kto przychodzi i on się pyta, jakie zadanie mam wykonać i co mam zrobić. Mówi, jestem, idę. I to się mówi, potężny Boży mąż, ja Ci coś powiem. Były dwie kobiety, Maria i Marta. I Marta to była kobieta, która miała mentalność sługi. A Maria miała mentalność przyjaciela. I przyszedł Jezus i na pewno był głodny. I Marta chciała zrobić wszystko, aby ugościć Jezusa. I poszła robić jedzenie. I To jest dobrze. Nie ma, tu to, to nie chodzi o to, to jest coś złego, ale kiedy przyszła do niego i powiedziała, panie, byś powiedział tej mojej siostrze, a ta leży przy jego nogach, tamta druga. Rozumiem, że leży przy nim, w ogóle, te, to takie, w ogóle w tamtych czasach jeszcze kobieta przy nogach mężczyzny, sony, to jest nie dzisiaj, dzisiaj to w ogóle nie ma znaczenia, dzisiaj to często nie wiadomo, że to jest chłopczy bawa, wiesz to co często, często zajażdzi w ogóle o to chodzi w dzisiejszych czasach, czasami naprawdę ja się obejrzę, mówię, pytam, kto to był. I mi się sprzeczam, ona mówi kobietę, ja mówi ja facet albo odwrotnie, bo my nie mamy zgodności. Ciężką zgodność dzisiaj, naprawdę. Wiesz, ale tamten czas to był ortodoksyjny czas. Kobieta, on mężczyzny, rozumiesz, to był wiecz. Ale Jezus do mówi, mówi, w ogóle Marty mówi, krzątasz się i krzątasz, mówi, wiecz. Maria wybrała lepszą działkę, ona znalazła lepsze, ona znalazła coś lepszego. Wiesz, dla, dla tej Marty, która miała mentalność sługi, to było nie to. No, no jak to? A jeść? A jemy? Kiedy jemy? Wiecie, ludzie są niesamowici. jak się idzie do nich, zawsze stójcie na kamień. Ja to rozumiem, to jest taka ja Jest ktoś! Jest ktoś. Być coś, zjedz coś. Jadz coś, jadz klopca, zjedz klopca, zupę wyjadz, chleba wyjadz, jadłem klopca, zjedz dupy. Chcesz ciastko? Umrę tu zaraz, ciastko masz, umieram. Wiesz, wiesz o co chodzi? Umieram z przeżarcia. Ja często do ludzi mówię, tak naprawdę nie jem tak dużo. Niekoniecznie mówię, muszę tak jeść. Mówię, mało ja tam nie. Po prostu kiedyś żarłem jak głupi, tak? Żarłem jak głupi. Kiedyś z tym piekłem kilogramy mięsa dałem litry wina, siedziałem sam z tym wszystkim, ja miałem, głowie, ja miałem łeb zajechany, jak kończy macierza. A teraz tak nie je, bo ja wiem, jem, ja bo trzeba no, zjeść, tak? Cieszę się też tym jedzeniem, bo się powiem, cieszę jedzeniem, wszystkim się cieszę. Ale jem, i teraz Trzeba jeść, Panie Jezu, trzeba jeść. Nie samym chlebem człowiek żyje. Amen. Dawaj, usiądź. Ale idź, No i widzisz o chodzi. Sługa tak ma. Sługa cały czas coś by zrobił. On by cały czas, prowadź mnie, prowadź mnie, prowadź mnie. jest taki. Jeden z naszych kościołów jest taki chłopak. On na początku, jak go wyprowadzaliśmy z kanału, bo siedział tam w Koksie, siedział w różnych rzeczach, wyprowadzaliśmy go w I on potem jak wyszedł z tego, to mówi się! Będziemy się modlić, będziemy się modlić. Ja wiem, ty usiądź! Co Ty? Modlić się! Coś się uparł na tę modlitwę. Kościół w ogóle powinien mniej się modlić, więcej wierzyć. Okej? Okay? Ludzie się cały modną. modlą. Większość z tych modli to modlitwy strachu. Rozumiesz? Panie Jezu, żeby tylko nie było wypadku. O, Panie Jezus. może byśmy tylko nie wpadli teraz w, w, w jakiś inny samochód. O, Pan Jezu, żeby tylko pracy mnie nie wyrzucili. O, kapcy, na się wypłata, żeby tylko się wypłacił. Nie to, chodzi. to to nie jest modlitwa żadna, to jest modlitwa. Jaka modlitwa to jest? To jest modlitwa lęku, lęku, lęk, lęk, lęk, lęk, strach, lęk, fobia. Do uwolnienia. Do uwolnienia wszystko, wiesz o co chodzi? Trzeba wierzyć. Chodź tutaj Mario, posiedzimy, Marto, zaprzyjaźnimy się. Wiesz czego Jezus chce? Zaprzyjaźnić się z nami. On szuka przyjaciół. On szuka przyjaciół, on nie szuka sług, on mówi, nie nazywam was sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego Pan. Nie nazywam was sługami, przyjaciel nie służy, przyjaciel poznaje. Sługa odbiera zapłatę, halo, zobaczcie, Ewangelia Jana 15,15, 15. sługa odbiera zapł zapłatę. Już nie nazywam sługami, bo sługa nie wie to, że jego Pan nazywa bo wszystko tyle i tak dalej. Eee, wcześniej, wcześniej, nie wiem, nie wiem, czy, czy, czy, Nie później, dobra. Nie znałem tego teraz. Ale sługa zawsze ma zapłatę. Na przykład sługa uważa, że zapłatą jest błogokorejska. Że za sługa świata ludzi i ludzie mówią tak, że w związku z tym, że robiłem to czy tamto... Przekrój. <ślesk> <ślesk> A, Monika masz kółkę. Sługa zawsze oczekuje jakiejś zapłaty. Sługa myśli, że w wyniku określonych działań przyjdzie coś, nas co to nazywa Boża Obecność. O, tyle się modlimy, przyszła Boża Obecność. O, takie niesamowite rzeczy się działy. coś Kiedyś wracamy taki program w telewizji, robiliśmy chyba pytanie na śniadanie i raniutko byliśmy w telewizji. Ja, taki mój znajomy. I tam po tym wywiadzie z telewizji wracamy i byliśmy na Tarchominie i tam odbieraliśmy taką płytę od znajomych i zachciało mi się siku. I tam był taki las. Ja w, w tym w ubraniu, takim ładnym jak byłem w tej telewizji, tam idę do tego lasu, żeby zrobić siku. Ten czekał w samochodzie na mnie po drugiej stronie drogi. Ósma jest, ósma rana. Zrobiłem siku. I wracam sobie tym lasem, po kawałek poszedłem w głąb. I zaczynam się śmiać. I ten w ogóle się śmieje w ogóle wiem, że Bóg mnie dotyka, w ogóle nie że Zero, jakieś, zero atmosfery jest do tego, w ogóle przez chwilą siekałem wiesz. Idę i śmieje się, mówię, ojejeje i słabną mi nogi, słabną mi nogi, nie? I dochodzę na skraj tego lasu, tak jak jest laski chodnik tutaj był i upadłem na tym chodniku. Usmaram. Tardy. Chodnik. Ufna jest tak, a tu chodnik. Ludzie chodzą do pracy, jeżdżą do pracy, a ja leżę i się śmieję. On po drugiej stronie w ogóle widzę, w ogóle nie mogę się przestać śmiać, w ogóle wiesz. W ogóle wie, mówię, nie, chyba się nie chcę przestać śmiać, sobie ja myślę, w ogóle leżę, jest mi dobrze, jest mi dobrze, w ogóle wie. Śmiałem się, no nie wiem, ile tam dwie, trzy minuty albo więcej, leżałem na tym betonu, stałem, utrzypałem się, pijany tak podchodziłem. Jedziemy, Jedziemy, chyba nie odzywał do Nowego Dworu do mnie. <śmiech> <śmiech> Jedziemy w tak, Nowego Dworu do mnie. Pięknie, pastorze. <śmiech> Co zrobisz? Tak jak na misiu. wiesz, bardzo dużo ta dziewczyna, mi trudno to zrobisz. Rozumiesz? No co zrobić? Bo? Zero atmosfery! Zero atmosfery! Niekiedy ja zadałem sobie takie pytanie po Mówię, boże, ty jesteś mówię, Ty masz takie poczucie chmur. Wiedziałeś, on się kazał oprzesać na przykład Izrael, to. Oprzesać. Jest tak wiele miejsc w ciele, z których można coś uciąć. Opuszek ucha, pętliczka, tak, tak? Można by było uprzedzać pętliczkę? Można. Całkiem przyjemna sytuacja. Można by było na zewnątrz rozpoznawać Izraelitów. O, to jest ten naród, wybrany, mają ogrznięte pętliczki. To by wszędzie było zapisane. Nie kazał im na pletki opisać. Ja Pytam tam Boga, może moje pytanie dlaczego na pletek? Bo to jest takie pytanie, ponieważ skoro jesteśmy przyjaciółmi, bądźmy szczerze ze sobą. Zaczyna się pojawiać we mnie mentalność, że każdy Izraelita kilka razy dziennie chodził sikać i przypominał, że jest własnością Boga. Nie ma patak. Musiał sobie przypomnieć. Jeżeli nie mieli Ducha Świętego, musieli mieć jakieś punkty dotykowe. musieli mieć jakąś wizualizację rzeczy. To są te pustaczne sytuacje, widzisz. Boża chwała, ona objawia się w życiu przyjaciół. Słudzy cały czas chcą na sobie zasłużyć. Posługa zasługić. zasłużyć. im bardziej zacząłem wychodzić z mentalności sługi a za przyjaźń się z Bogiem. Tym bardziej służba moja zaczęła się rozwijać. Tym więcej zaczęliśmy ludzi do Jezusa przeprowadzać. Tym więcej zaczęło być uzdrowień, uwolnień. Tym lepsze zaczęły być relacje między mną a moją żoną. Tym lepiej zaczęliśmy mieć w życiu. Ponieważ tylko przyjaźń daje bezpieczeństwo. Rozumiesz? Tylko przyjaźń daje bezpieczeństwo. Tylko przyjaźń. Żadna tam współpraca, żadne działania. Ludzie, przecież wiecie, żaden układ nie da Ci poczucia bezpieczeństwa, tylko prawdziwa przyjaźń. Prawdziwa przyjaźń. W tej samej Ewangelii 15 rozdział...